Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja wiem, że nie powinno mnie tu być, ale niestety nieszczęścia chodzą parami, więc macie mnie tydzień po tygodniu. Pewien etap się zakończył, postanowieniami Kościoła Jerozolimskiego, odnoszącymi się do y, sposobu, w jaki powinni być traktowani w Kościele y, chrześcijanie nieżydowskiego pochodzenia. Mamy już nie tylko precedensowe rozwiązania, ale i ustawowe, Mamy pewien modus operandi wypracowany dzięki yy, decyzjom Kościoła Jerozolimskiego. I teraz to, co się zaczyna od yy, początku tej perykopy, którą się dzisiaj będziemy zajmować, od 1536 pokazuje, jak wypracowane zasady są wprowadzane dalej w życie. Zauważmy, że problem, w którą stronę pójść, jeśli chodzi o dzieło ewangelizacji, to jest problem, który jest wałkowany w dziejach, już od dłuższego czasu, bo od y, początku y, historii z y, chrztem Domu Korneliusza, od widzenia, jakie ma Piotr, a więc już kilka rozdziałów na różne sposoby pokazuje nam y, ten kluczowy problem rozwijającego się Kościoła. Bo chrzest udzielony przez Piotra, decyzja, e, jaką w Antiochii Pizydyjskiej podejmuje Paweł, że nie będzie już skupiał się na e, wyznawcach judaizmu w swojej działalności ewangelizacyjnej, tylko pójdzie e, do, do pogan. No i... Cała historia z kościołem w Antiochii, jego złożoną strukturą i walką o rząd dusz, jaka się tam rozegrała. Ale to, że zasady są jasne, to jeszcze nie jest gwarancja, że życie będzie proste. I to, co zobaczymy... W tej końcówce rozdziału 15 i w rozdziale szesnastym to jest właśnie przykład na to, że życie proste być nie lubi. W tą dzisiejszą perykopą nadgryziemy blok, który często jest określany jako druga podróż misyjna świętego Pawła. I widzimy, że w przeciwieństwie do pierwszej, ta ma duży zasięg, bo ta pierwsza skończyła się w okolicach interioru małoazjatyckiego, Natomiast druga podróż misyjna, to jest już podróż międzykontynentalna. I to jest pierwsza, jej istotna cecha. Druga istotna cecha tej e, podróży misyjnej podjętej przez świętego Pawła, e, pokaże się właśnie w końcówce piętnastego rozdziału i dotyczy składu ekipy misyjnej, w której pracuje e, święty Paweł. Nie chcę e, wybiegać za bardzo w przód. Najpierw Chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tych wstępnych, wstępnych kwestiach. I dzisiaj przebędziemy kawał drogi, czytając rozdział 16. Jak zobaczymy, etapy będą długie, ale Najważniejsze jest to, że przekroczymy symboliczną granicę między Azją a Europą. Przy czym? ta granica, która dla nas z powodu naszego spojrzenia skoncentrowanego na Europie jest granicą e, prawie że granicą cywilizacji. Natomiast w czasach świętego Pawła Apostoła ta granica pełniła zupełnie inną funkcję, jeśli chodzi o, o, podziały, o podziały kulturowe. Co też trzeba będzie wziąć pod uwagę. Istnieje Dosyć duża rozbieżność, jeśli chodzi o y, chronologię wydarzeń y, z, z, związanych z tą tak zwaną drugą podróżą. Nie, tak się nie robi. chronologię określaną jako chronologia wczesna Zakładamy, że początek samodzielnej działalności misjonarskiej Świętego Pawła przez samodzielną Rozumiemy działalność, która nie odbywa się już pod kuratelą Barnaby. Zakładamy, że jest to początek roku 47. ery chrześcijańskiej. Natomiast możecie Państwo znaleźć e, takie podejście do chronologii, które jest określane jako późne i według tego ujęcia tą datą początkową byłby rok 51 ery chrześcijańskiej. Różnica jest znaczna, ponieważ Jeżeli według tej chronologii wczesnej druga podróż misyjna świętego Pawła kończy się w 1951 roku, to według chronologii później ona się wtedy dopiero zaczyna. Ponieważ dzieje apostolskie skoncentrowane są raczej na tak zwanej chronologii względnej. O wiele łatwiej uchwycić nam interwały czasowe między poszczególnymi wydarzeniami, a chronologia tak zwana absolutna e, wymaga zaczepienia o jakiś, e, o jakiś e, fakt, którego e, datacja jest już... E, Wypracowana w innych badaniach, w innych badaniach e, historycznych. Jeśli chodzi o e, drugą podróż misyjną świętego Pawła, to takiego faktu, o który moglibyśmy się oprzeć jako podstawę datacji bezwzględnej, po prostu nie mamy. Stąd te różnice chronologiczne. Tak jak to widzimy tutaj na tym slajdzie, który nie jest moją robotą. Przyznaję się, że wykorzystałem tutaj coś, co zrobił ktoś, ktoś inny. Podróż ta odbywa się w sposób taki dosyć nieregularny. Paweł w jednych miejscach zatrzymuje się krócej, a w innych dłużej. I to niekoniecznie te dłuższe przystanki są spowodowane tym, że on chciał w tym konkretnym miejscu zatrzymać się na dłużej. Troszeczkę życie decyduje za niego. I y, jego problemy zdrowotne i problemy prawne, które miewa, cóż, no, o świętym Pawle można powiedzieć bardzo różne rzeczy, między innymi to, że był recydywistą, więc y, na, na poszczególne odsiadki y, trochę czasu musiał, y, musiał przeznaczać tutaj. Zobaczymy, że, jedna taka, że jedna ta, jeden taki epizod penitencjarny zdarzy mu się w tym bloku, którym będziemy się zajmować dzisiaj. A więc ta druga podróż odbywa się w takim nierównym, rwanym tempie i nie jest podróżą dobrze zaplanowaną. Jest to raczej spontanicznie układające się itinerarium, a nie yy, z góry powzięty i konsekwentnie realizowany plan. Czy to dlatego, że święty Paweł był człowiekiem chaotycznym? Dzieje apostolskie znajdują inne wytłumaczenie tego faktu i to wytłumaczenie jest bardzo ważne, dla zrozumienia specyfiki misji Pawłowej. Więc jak już mniej więcej wiemy, jak się będą układać poszczególne etapy jego podróży, w jakim rytmie to będzie biegło, to możemy wziąć się za tekst. Końcówka piętnastego rozdziału pokazuje sytuację, jaka wywiązała się yy, m, po decyzjach podjętych w Jerozolimie. Na tak zwanym w synodzie jerozolimskim widzieliśmy, że Paweł i Barnaba, Barnaba, Barnaba i Paweł występują zawsze razem. Ramię w ramię. Reprezentują to samo podejście do misji. I wydawać by się mogło, że wydarzenia związane z ewangelizacją Antiochi i pierwszą podróżą misyjną, tylko wzmocniły ich więź. Kryzys, który pojawia się w ich wzajemnych relacjach, kryzys, który okaże się nieodwracalny, wywiązuje się, wydawać by się mogło, z sytuacji dosyć mało znaczącej. Ponieważ plan poprawienia efektów pierwszej podróży misyjnej jest wspólnym planem Pawła i Barnaby. Pierwsza podróż, o której powiedzieliśmy, że w porównaniu z drugą, trzecią yy, miała stosunkowo mały zasięg, wydaje się być w 1536 jakby kresem zainteresowań tych dwóch apostołów. Z, z, założyli jakieś wspólnoty, głosili już gdzieś Chrystusa i chcą skon skoncentrować się na tym, co już zrobili i raczej pogłębiać osiągnięty efekt niż go poszerzać. Już mają swoje poletko i teraz tylko trzeba je systematycznie uprawiać. Gdyby ten plan zrealizowali, to ich działalność ewangelizacyjna zatrzymałaby się na miastach likaońskich. ugrzęzłaby gdzieś w środkowej Azji Mniejszej, która stałaby się takim punktem dojścia dla ich działalności. Jest ten kryzys uniemożliwia zrealizowanie tego, wydawałoby się, słusznego planu polegającego na odpowiedzialnej, konsekwentnej pracy na raz wyznaczonym obszarze e, działalności ewangelizacyjnej. Postać Jana, zwanego Markiem, nie jest postacią nową. zwany Markiem, jest uczestnikiem pierwszej podróży misyjnej Barnaby i Pawła. Uczestniczy w tym zespole, który pod działaniem Ducha Świętego, jak czytamy w dziejach 13.4, głosi Słowo Boże w, na, najpierw na Cyprze, a potem w Azji Mniejszej. I na tym etapie Jan Marek jest pełnoprawnym uczestnikiem ekipy misyjnej. Natomiast po, na etapie tym cypryjskim. Natomiast po przeprawieniu się do Azji Mniejszej stwierdza on, że nie chce uczestniczyć w dalszym ciągu, w dalszym ciągu tej podróży. Nie wiemy z jakich powodów, czy z powodów zdrowotnych, czy doszło do jakiegoś kryzysu między ewangelizatorami, Więc decyzja Jana Marka pozostaje dla nas nie do końca jasna. Ale jego powrót z misji w żaden sposób działalności misyjnej Barnaby i Pawła nie zakłóca. Można by zacytować starą dobrą piosenkę Jesteś to jesteś. A jak Cię nie ma, to też niewielki kram. Więc e, wydawałoby się, że zmiana e, planów e, Jana Marka to jest epizod bez większego znaczenia. On nabiera znaczenia dopiero wtedy, kiedy Barnaba chce Jana zwanego Markiem zabrać w podróż misyjną pierwszą B, czyli w tę poprawkę pierwszej podróży misyjnej, natomiast Paweł jest temu zdecydowanie przeciwny. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że spór o Jana zwanego Markiem wywołuje stan w relacjach między Barnabą i Pawłem, który zostaje określony jako paroksyzmos. <głos> Tworzą, stają się napięte, kryzys staje się ostry, dochodzi do głębokiego wstrząsu. Postać Jana Marka jest postacią którą znamy nie tylko z dziejów apostolskich. Jest to osoba, o której wiemy stosunkowo dużo. Jak tak pozbieramy rozproszone informacje, to okazuje się, że potrafimy napisać w miarę solidny, biogram tej postaci. Pochodzi z Jerozolimy. Przynajmniej tam mieszka w czasach, kiedy Kościół przeżywa swoje początki. Popatrzmy, dzieje apostolskie, rozdział 12. Dzisiaj jeszcze na moment... Wrócimy do dwunastego rozdziału i do wydarzeń, które są związane z tą pierwszą wzmianką e, Jana Marka. Dom, w którym się wychowuje ten młody człowiek, jest domem prowadzonym przez Marię, matkę Jana Marka. Yy, dlaczego? Tego akurat nie wiemy. Prawdopodobnie ze względu na śmierć ojca. Ale może przyczyna była inna. Może ojciec po prostu odszedł od rodziny. Też mogło się zdarzyć. Dom Marii jest na tyle istotny w kontekście Kościoła Jerozolimskiego, że Piotr uwolniony z więzienia, tam kieruje swoje pierwsze kroki. Można zakładać, że jest to dom, który jest dla niego otwarty. Jan Marek w sposób naturalny pozostaje w kręgu oddziaływania Piotra, który jest jakoś tam zaprzyjaźniony z domem. I zaraz za chwilę, jeszcze w tym samym dwunastym rozdziale znajdujemy informację, że Jan Marek znajduje się w kręgu oddziaływania Barnaby, i Pawła. Zastanawiające, że jest takie żywe zainteresowanie tym młodym człowiekiem. W jakiego typu wspólnocie kościelnej będzie uczestniczył? Czy w jerozolimskiej, swojej, macierzystej, judeochrześcijańskiej, czy w tej, do której zapraszają go Barnaba i Szaweł. W wspólnocie misjonarskiej, wędrownej, będącej w częstych kontaktach z poganami prowadzącej swoją misję w kontekście, który, jak wiemy, u wielu judeochrześcijan budził duże wątpliwości co do tego, czy jest to y, właściwy sposób budowania Kościoła. Znajdując się na takim rozdrożu, na którym jest Kościół apostolski, Jan Marek, człowiek, który raczej ulega wpływom, niż wywiera wpływ, musi się miotać między różnymi opcjami. Wraca do Jerozolimy po tym kryzysie, który nastąpił uwrót Azji Mniejszej, kiedy wylądowali w Pergę. Nie wraca do Antiochi, do macierzystego w tym momencie kościoła Barnaby i Pawła. Do kościoła, w którym obecni są poganie czy bracia pochodzenia pogańskiego. Wraca do Jerozolimy. Czy to znaczy, że ten typ misji, jaki w tej chwili prowadzą Barnaba i Paweł, nadojadł już Markowi, że nie jest przekonany, że chce wziąć udział w tego typu działalności? Popatrzmy, w pierwszym liście Piotra pojawia się Ktoś, o kim Piotr mówi, Marek mój syn. Czy to jest ślad obecności Jana Marka w kręgu y, piotrowym, w momencie kiedy Piotr znajduje się w Rzymie? rebusów, które znajdujemy w pierwszym Piotra 5, 13. Więcej się możemy domyślać, niż dowiedzieć, niestety. I ku naszemu zaskoczeniu odnajdujemy Marka w grupie, która współpracuje z Pawłem pod koniec jego życia. List do Filemona. Yy, jedyny taki naprawdę prywatny list yy, w Korpus Paulinum wskazywałby na to, że losy Jana Marka yy, bywały bardzo zmienne. Widzimy jeszcze ślad, Tradycji związanej z Janem Markiem w liście do kolosan w 4.10. Gdzie pada dosyć ciekawe stwierdzenie, że Jan Marek był kuzynem Barnaby. Stąd może jego yy, Obecność przy Barnabie i Pawle w czasie pierwszej fazy, pierwszej podróży misyjnej. A więc widzimy, że Jan Marek to taki kurek na dachu. Różne wiatry nim kręcą. I on troszeczkę pokazuje przez tę swoją podatność na wpływy, w którą stronę wieje najsilniejszy wiatr. Nie jest to człowiek o wyklarowanych poglądach. Same dzieje apostolskie, nie akcentują tej zmienności w jego postawie. Raczej posługują się nim dla wskazania, jakiego typu dylematy y, nurtują Kościół czasów apostolskich. Bój o to, co zrobić z Janem Markiem czy brać go ze sobą, czy zostawić go w Palestynie jest sporem tak naprawdę o to, czym ma być ta misja, w którą mają wyruszyć wspólnie Barnaba i Paweł i w którą ostatecznie nie wyruszają. Bo co się dzieje? Z Antiochii Paweł i Sylas wyruszają do Cylicji. Oczywiście nie może. linia prosta jest troszkę łudząca. Wybierają drogę lądową. A Barnaba i Jan Marek Ruszają w podróż morską na Cypr. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w jaki sposób Barnaba zostaje przedstawiony, kiedy po raz pierwszy wymieniają go dzieje apostolskie. Barnaba, lewita z Cypru. A więc Barnaba co robi? W, po tym kryzysie wraca w swoje rodzinne strony w towarzystwie Jana Marka. Będzie tam pracował prawdopodobnie w tym środowisku, z którego wyszedł. W środowisku żydowskim, w środowisku diaspory cypryjskiej i w tej pracy ma mu pomagać Jan Marek. Z kolei, jeśli chodzi o Pawła, to gdzie on rusza? Tutaj jest jego rodzinny Tars. A więc też idzie w kierunku swoich rodzinnych stron. Nie zatrzymuje się tam na dłużej. Idzie dalej. Ale też właściwie idzie wydeptanym szlakiem. Jak sobie przypomnimy trasę pierwszej podróży misyjnej, o, tutaj ją mamy, to poszli tak, tutaj popłynęli, zrobili rundkę po interiorze małoazjatyckim i wrócili do Seleucji okrętem. I po rozstaniu Barnaba popłynął tak, jak wyruszali w pierwszą podróż misyjną, a Paweł poszedł w tę stronę w którą trzeba by było iść, żeby do głównego obszaru pierwszej podróży misyjnej dotrzeć na piechotę. Każdy na swój sposób próbują zrealizować ten pierwotny plan, żeby wrócić do kościołów, w których pracowali i kontynuować pracę rozpoczętą w czasie pierwszej podróży misyjnej. Czy realizacja tego planu udała się Barnabie? Nie wiemy, ponieważ Barnaba znika raz na zawsze z kardziejów apostolskich. Przestaje być interesujący z punktu widzenia narracyjnego. Czy odniósł spektakularne sukcesy na Cyprze, czy niewiele zwojował, to nie jest akurat sprawa, którą by się narrator zajmował. Narrator zajmie się Pawłem i tylko nim do końca swojej narracji. Pierwszym etapem, który jest zaznaczony w itinerarium obecnym w szesnastym rozdziale, są miejscowości, które już znamy. Derbe jako krótki przystanek, i Listra. Pamiętamy, że to miejscowości stosunkowo bliskie sobie i geograficznie, i kulturowo, co jest głównym wydarzeniem związanym z pobytem Pawła w Listrze, bo Derbe... Że tak powiem, nie ma historii. Tym razem. Derbę jest tylko etapem. Listra jest ciekawa. Ze względu na pewnego człowieka, którego stamtąd Paweł bierze, by dołączyć, by dołączyć go do dwójki, w której wyruszyli w tę podróż. Paweł i Sylas. Sylas to też jest taka postać, o której wiemy tylko tyle, że na pewnym etapie jest blisko Pawła. Zobaczcie, w pierwszą podróż misyjną wyruszali we trzech. Paweł, Barnaba, Jan Marek. I teraz też będzie ich trzech? Paweł, Sylas, Tymoteusz. Kim był Paweł? Faryzeusz z faryzeuszów. Z pokolenia Beniamina, Żyd obrzezany dnia ósmego. Kim był Barnaba? Lewita. Kim był Jan Marek? Judeochrześcijaninem? Wychowanym w Jerozolimie. A więc mieliśmy zespół z trzech złożony. Z trzech Żydów. A teraz? Mamy Pawła. Kim był Sylas? Nie wiemy. A za to bardzo dobrze wiemy, kogo dopraszają na trzeciego. Chłopaka z małżeństwa mieszanego. Matka Żydówka, ojciec Hellenos, e, Grek, niekoniecznie musi oznaczać Greka-Greka. Greka z Grecji, bo jeszcze nie ma Grecji i długo nie będzie. Bez względu na to, z jakiej grupy etnicznej nie pochodziłby rodziciel Tymoteusza, ważne jest że żyje według e, helenistycznych obyczajów, Ż, że nie jest Żydem, mówiąc krótko. A więc e, człowiek zmieszanego małżeństwa, który nie jest obrzezany jakoś Otarł się o judaizm, ale jak? Na ile matka przekazała mu wiarę? Na ile e, uczestnictwo we wspólnocie religijnej e, wyznawców judaizmu na niego wpłynęło, ukształtowało go? Tych pytań się nie stawia. Natomiast zauważmy tę informację, którą znajdujemy w 16.3. Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż, obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Proszę Państwa, jeżeli przypomnimy sobie, co o konformizmie Kefasa, Paweł, Paweł pisze w liście do Galatów to stwierdzenie, że na odczepnego żeby się miejscowi Żydzi nie czepiali, kazał obrzezać Tymoteusza, może nas co najmniej zaskakiwać. Są dwa rozwiązania tego problemu. Albo z Pawła nie był taki kozak, jak samo sobie pisze. Taki prostolinijny i bezkompromisowy. Może on też wiedział, co to jest kompromis. To jest pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie. A może autor dziejów apostolskich nie chce pokazać Pawła jako doktrynera, który nie liczy się z wrażliwością innych. Ale nie przeceniałbym tego elementu stylizacji portretu Pawła, dokonanej w tym momencie przez autora dziejów. Ponieważ jak popatrzymy na różne sytuacje związane z postawą Pawła, na przykład w do Koryntian, kiedy pisze o spożywaniu pokarmów składanych w świątyniach pogańskich, które potem mięso chodziło. Mięso z tych ubitych na ofiarę sztuk, to, co nie zostało spożyte, wędrowało do jatek przy świątynnych i tam to schodziło po dosyć dobrej cenie. Można tam było się tanio zaopatrzeć w świeże mięso. Więc ludzie kupowali ale dla niektórych to był skrupuł religijny Bo to przecież była ofiara złożona bożką I kto ją spożywał to no tak jakby uczestniczył w tej ofierze Jakby uczestniczył w pogańskim akcie religijnym I Jedni uważali, że to strasznie ciężki grzech Jedzenie pokarmów złożonych na ofiarę bożką W apokalipsie Janowej To jest coś, co eliminuje ze wspólnoty kościelnej a co Paweł o tym pisze? No jednych to gorszy, a innych w ogóle nie rusza. Ale gdyby to kogoś miało gorszyć, to może lepiej tego nie robić. Bo to nic, że boszków nie ma. Ale jakby dla kogoś miało być powodem do zgorszenia to, że ktoś inny spożywa te, te ochłapy z przyświątynnej jadki, no to może lepiej odmówić sobie schabowego. Więc nie widzimy Pawła jako kogoś, kto mówi, nie ma bożków, jedzcie, co chcecie, albo nie wolno, bo to złożone na ofiarę. Nie, raczej widzimy takiego człowieka, który próbuje wyważać rację i jako ostateczne kryterium przyjmuje, co? Dobro brata, jak masz go zgorszyć, lepiej sobie odejmij od ust. Więc może rzeczywiście, jeśli chodzi o tę swoją postawę w czasie kryzysu antiocheńskiego, opisaną w liście do, do galatów troszeczkę, Paweł sam siebie przedstawił jako prostszego niż był. Tak? Natomiast... Wie, że ciągle porusza się w obszarze, w którym wyznawcy judaizmu, także ci sympatyzujący z chrześcijaństwem, są czynnikiem, którego nie można zlekceważyć. Szuka kompromisu. Podstawą tego kompromisu są postanowienia powzięte w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Misja Pawła, podjęta na starych śmieciach, staje się czym? Okazją do głoszenia decyzji podjętych w Jerozolimie. Paweł staje po stronie tych rozstrzygnięć, których źródłem jest Kościół Jerozolimski. A więc nie podejmuje misji na swoją modłę. To on głosi to, co zdecydował Kościół. A Barnaba odpływa w niebyt. Mądrej głowie, dość półsłowie, zdaje się sugerować autor dziejów apostolskich, ale dlatego nie zajmuje się już dalej Barnabą, bo prawdziwą misję kościelną prowadzi Paweł w duchu zdefiniowanym przez Kościół macierzysty w Jerozolimie. I dlatego jego misja jest owocna. Kościoły się rozwijają, bo jeśli rozwijają się w oparciu o to, co zdecydował Duch Święty i starsi Kościoła Jerozolimskiego, to nie może być inaczej. Chyba tak kompletnie zniknął z, ze świadomości Kościoła. Proszę Państwa, znaliśmy ze wzmianek u Klemensa Aleksandryjskiego, u Orygenesa pismo określane jako list przypisywane Barnabie. Skoro pisze o nim Klemens Aleksandryjski, to pismo to musiało powstać przed rokiem dwusetnym, bo potem się wzięło Klemensowi i umarło. A jak wiadomo, człowiek po śmierci jest znacznie mniej twórczy pisarsko. Natomiast w tym piśmie jest wzmianka o zburzeniu o świątyni jerozolimskiej. Więc musiało ono powstać po roku 70. I to pewnie jakiś czas po roku 70. A więc gdzieś tam w drugim wieku powstaje pismo, o którym wiemy, że jest wiązane z osobą Barnaby. Wiązane. Stary, mądry ksiądz Arkadiusz Lisiecki. Przedwojenny patrolog, tłumacz wielu ważnych dzieł, m.in. historii e, kościelnej Euzebiusza z Cezarei, ten przekład nawet po liftingu, ale do dzisiaj jeszcze jest w użyciu, ponieważ ten nowy przekład, który został wydany przez Wam, to jest tylko zliftingowany Lisiecki. To nie jest tak naprawdę nowy przekład. I co ksiądz Lisiecki pisze o, o tym liście przypisywanym Barnabie? Współpracownik Pawłowy nie mógł uczyć że przymierze Boga z Izraelem nigdy nie miało znaczenia, że ofiar postów obrzezania szabatu nie należało pojmować dosłownie, że w świątyni jerozolimskiej składano Bogu cześć prawie bałwochwalczą. To ostatecznie rozstrzyga. Prócz tego przemawia wszelkie prawdopodobieństwo za tym, że święty Barnaba, apostoł, już nie żył w chwili, w której powstał list jemu przypisany. No w drugim wieku Ktoś, kto był znacząco starszy od Pawła, no, raczej nie miał prawa żyć. Najwyżej można mu było kuratora wyznaczyć. Więc yy, mamy do czynienia z wykorzystaniem imienia Barnaby dla uwiarygodnienia nauczania, które promuje taką wizję chrześcijaństwa, yy, która nie ma nic wspólnego z judaizmem. Odcina się, i to bardzo radykalnie, od judaizmu. Co to znaczyło? Że po pierwsze, w drugim wieku po Chrystusie Barnaba jeszcze był autorytetem. A po drugie, że wiązano go z judeochrześcijaństwem i dlatego mógł być przywołany jako autorytet, który tłumaczy, że między chrześcijaństwem a judaizmem nie ma prostej kontynuacji, że istnieje potrzeba wyraźnego zerwania między yy, judaizmem a chrześcijaństwem. To troszeczkę pomaga nam zrozumieć, jak był postrzegany w późniejszym, w późniejszym kościele. W późniejszym, czyli w kościele drugiego wieku. Przeszli przez Frygię i Krainę Galacką. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co to znaczy przeszli przez Frygię, Frygię i Krainę Galacką? No, przeszli ten kawałek. Tak sobie śmignęli. Dochodzą do myzji i bityni. Ta pospieszna wędrówka nie wiążąca się z żadną formą działalności ewangelizacyjnej o żadnej takiej działalności. Nie słyszymy od narratora dziejów. Co oznacza? Ano to, że y, pole do ewangelizacji jest, ewangelizatorzy są, ale duch zabrania, nie pozwala, dopóki nie dojdą do troady Duch Święty prowadzi tę grupę misjonarską na skraj Azji Mniejszej. Nie wiedzą, czemu służy ten ich forsowny marsz. Nie, wie, nie wiedzą, jaki jest cel ich wędrówki. Wiedzą tylko, że tutaj się mają nie zatrzymywać, tutaj mają nie podejmować działalności ewangelizacyjnej. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób Piotr się dowiedział, że ma ochrzcić pierwszych pogan. Widzenie. I tutaj Paweł ma widzenie. Tyle, że pamiętamy, że to widzenie e, Piotra, powtórzone, e, jest skontrowane innym widzeniem. Jakby jest ca cała seria testów sprawdzających że to widzenie, a nie przywidzenie. W przypadku Pawła nie ma już takiej złożonej procedury sprawdzającej. Widzenie raz wprowadzone jako czynnik stymulujący yy, działalność Kościoła apostolskiego już sobie funkcjonuje już jest y, argumentem, na który wystarczy się powołać. Dlatego samo widzenie jest proste, jest opowiedziane raz, koniec, kropka. Widzenie nie jest też przedstawione w formie zagadki. Pamiętamy ten tajemniczy przedmiot, coś w rodzaju wielkiego prześcieradła, w którym się mieści cały świat, który widzi Piotr. Tutaj widzi konkretnego gościa i to jeszcze z określonym miejscem pochodzenia, który wzywa Pawła na ratunek. Są tu, w troadzie, a Macedonia jest tu. Widzenie załatwia całą sprawę. Już wiadomo, nie tylko gdzie mają się nie zatrzymywać, ale dokąd mają iść. W tym dopiero momencie druga podróż misyjna świętego Pawła otrzymuje cel. Tu się tak naprawdę zaczyna. Przedtem, tak, odtąd, dotąd, to był tylko długi rozbieg przez całą Azję Mniejszą. A więc można by powiedzieć, że celem drugiej podróży misyjnej, przepraszam, drugiej podróży misyjnej jest Europa. A co to znaczy? To znaczy, że wchodzimy do krainy dzikich. Macedonia, powiedzmy sobie szczerze, to nie był pępek świata. I y, przygoda, albo raczej zawierucha pod nazwą Aleksander Macedoński, tego nie zmienia, ponieważ Imperium Aleksandra nie było skoncentrowane na Macedonii. Macedonia pozostała nawet w Imperium Aleksandra obszarem raczej przez samego Aleksandra traktowanym po Macoszemu. E, a potem dosyć szybko znalazła się raczej na marginesie dziejów. I nie jest to świat, w którym znacząca byłaby obecność Żydów. Nie to, że ich tam w ogóle nie ma. Takiego miejsca to nie ma, żeby ich nie było. Są, ale w bardzo e, niedużej ilości i na niskim poziomie zorganizowania to nie są duże, prężne, mające własne synagogi wspólnoty Azji Mniejszej z długą historią. Są raczej małe grupki porozrzucane w świecie pogańskim bez własnego ośrodka, wokół którego taka mała wspólnota mogłaby się skupić. Zwróćmy jeszcze uwagę... Na jeden detal literacki tego kawałka. W 16.10 pojawia się takie dosyć banalne zdanie. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał. Śmy. Trzecia, pierwsza osoba liczby mnogiej. Do tej pory narrator dziejów apostolskich mówi, że oni albo on posługuje się trzecią osobą. A w 1610 zaczyna się y, złożony z kilku kawałków taki zespół tekstów y, pisanych w pierwszej osobie liczby mnogiej, która to forma gramatyczna wskazuje na to, że ów narrator staje się obecny w grupie będącej głównym bohaterem opowiadania w grupie skupionej wokół Pawła. Proszę Państwa, dlaczego ten Łukasz, czyli autor dziejów apostolskich, pojawia się w otoczeniu Pawła w troadzie, Kompletnie nas o tym nie, nie informuje. Nawet nie uważa za stosowne zostawić jakiś ślad pozwalający na zidentyfikowanie go, na przykład jako Łukasza. Taki XVI-wieczny malarz, bardzo dobry, chociaż wyżywał się głównie w martwych naturach, i miał pseudonim artystyczny wróbelek, Passerotto. Nie podpisywał swoich obrazów, ale w, na każdym jego obrazie jest wróbel. Nawet na takim, który przedstawia owoce morza. Tam też jest wkomponowany wróbelek. Zostawiał taki swój, taką swoją pieczątkę. To ja, paserotto. Narrator dziejów apostolskich czegoś takiego nie robi. Nie wspomina gdzieś a, a, a łukasz się pojawi. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Nie przybędzie żadna nowa postać do tego zespołu misjonarskiego. Tylko pojawi się to my. Dosyć tajemnicze są te, te, sekcje w pierwszej osobie liczby mnogiej w dziejach. W sposób zaskakujący się zaczynają i kończą. Możemy... Tak? Tak? Rozumiem problem jeśli chodzi o Ducha Świętego w dziejach apostolskich, to jest zawsze Duch Jezusa. Dlaczego Duch Święty wstępuje na uczniów zgromadzonych na jednym miejscu pod postacią ognistych języków? Bo Jezus tym się różni od Jana i o tym czytamy w Dziejach Apostolskich 1:5, że Jan przyszedł chrzcić wodą, a ja wkrótce chrzcić was będę Duchem Świętym i Ogniem. Znamy te słowa w troszkę zmienionej formie, bo w Ewangeliach synoptycznych i u Jana, u Jana też, dopiero w trzecim rozdziale, a so, jest ta formuła. Jan Chrzciciel mówi Ja was chrzczę wodą, ale ten, który po mnie przychodzi chrzcić was będzie duchem świętym i m, większość tekstów dodaje ogniem. Tylko dzieje apostolskie te słowa czynią słowami Jezusa. Jezus zapowiada, że to zrobi, w 1.5, a zaczynając od 2.1, to robi. Więc to jest ten Duch, którym On chrzci swoich uczniów. Więc Duch Święty i Duch Jezusa to są dwa sposoby opisywania tej samej rzeczywistości w dziejach. A więc pneumatologia dziejów, to, co dzieje mówią o Duchu Świętym, to nie jest oddzielny nurt teologiczny w teologii dziejów apostolskich, tylko to jest część ważna, fundamentalna chrystologii dziejów apostolskich. Wydawałoby się, że dzieje są skupione na Duchu Świętym i Kościele i y, Duch Święty działa w Kościele, działa przez apostołów. Dobrze wszystko prawda, ale dopiero wtedy możemy o tym mówić, jak powiemy, że to jest Duch Jezusa i że Jezus działa w Kościele i działa przez apostołów poprzez swojego Ducha jako takiego łącznika między Nim, uwielbionym w niebie, a nimi, którzy kontynuują Jego misję na ziemi. Wędrują, nauczają, czynią cuda i tak dalej. A więc y... zaczyna się ewangelizacja Europy, której pierwszą częścią do zewangelizowania jest Macedonia. Macedonia, którą poznajemy z dziejów apostolskich, to już nie jest dumne królestwo e, z czasów, e, kiedy podporządkowało sobie ono e, całą Helladę. To już jest podbity przez Rzymian region nie za bogaty. Rzymianie y, pilnują tam resztek kopalni srebra w Pangajonie i granicy. I głównie granicy. Dlatego znacząca jest tam, y, czyli w Macedonii, militarna obecność. Utrzymywanie garnizonów nie było ani potrzebne, ani opłacalne. Ale nie mieli dosyć dobry system zapewniania takim przygranicznym terenom bezpieczeństwa tak, żeby obrońcy utrzymali się sami. Tworzyli kolonie wojskowe, a więc weteranów odpowiednio uposażonych przy zwolnieniu z wojska nie wypuszczano tak po prostu ze służby, tylko zwalniano ich ze służby, ale z przydziałem miejsca zamieszkania. I pozostawali oni w takiej półsłużbie. Otrzymywali od armii środki pozwalające im na przeżycie. Czy przydział ziemi, czy odprawę w gotówce, to zależy, czy było czym dzielić, czy nie było czym dzielić. Jeśli chodzi o ziemię. Natomiast e, przydział do konkretnego terytorium, to była sprawa traktowana z żelazną konsekwencją. I w razie, gdyby się coś działo, to każdy taki były legionista posiadał wyposażenie wojskowe i przydział do jakiejś jednostki, w ramach której był zobowiązany pełnić taką rolę, jaką dzisiaj pełnią różnego rodzaju gwardie narodowe, obrona cywilna, wojska terytorialne, to się właśnie stąd wy, wy, wywodzi. To jest dosyć stara instytucja wymyślona przez, przez Rzymian. I dlatego czytamy, że główne miasto Macedonii, Filippi było kolonią, właśnie w sensie kolonii wojskowej, ale pamiętajmy, że nie było weteranów Żydów, bo nie było żołnierzy Żydów, ponieważ Żydzi wierzący i praktykujący trzymali się z daleka od służby wojskowej ze względu na to, że w wojsku nie ma pojęcia drogi szabatowej, że w wojsku nie ma w kuchni menu koszernego i w wojsku są rytuały religijne, od których żołnierz nie może być zwolniony, ponieważ one są gwarancją lojalności. Więc Żydzi załatwiali sobie różnymi sposobami, to znaczy łapówkami różnej wysokości. E, zwolnienia instytucjonalne albo okazjonalne od, od służby wojskowej. Więc jeżeli Filipi jest miastem o statusie e, kolonii wojskowej, to wiadomo, że nie będzie tam silnej. Wspólnoty y, synagogalnej. I widzimy, że y, miejsce, w którym spotykają się Żydzi, to nie jest synagoga, bo synagogi nie ma. I że wspólnota ta jest po pierwsze nie bardzo liczna, a po drugie jest taką wspólnotą, w której znaczącą rolę odgrywają także bojący się Boga. A więc nie w pełni włączeni we wspólnotę przymierza. W przypadku osoby, która jest y, wspomniana jako y, taka kluczowa dla zawiązania się wspólnoty chrześcijańskiej we Filipii, owej linii pochodzącej z Tiatyry. No w ogóle sytuacja jest dziwna. Kobieta prowadzi najwidoczniej sama duży interes, bo handel purpurą to był zawsze duży interes. Jak zawsze handel artykułami y, luksusowymi. Występuje jako niezależny podmiot we wspólnocie religijnej, w której w normalnych warunkach kobiety stanowiły ele, element raczej pasywny. jeżeli u Pawła znajdujemy upomnienia, że kobiety mają być cicho na zgromadzeniach, to nie świadczy o tym, że Paweł był y, mizoginem, tylko świadczy to o tym, że został ukształtowany przez takie obyczaje, że na zgromadzeniach liturgicznych kobiety y, uczestniczą raczej biernie a nie, nie mają aktywnych ról do, do spełnienia. Natomiast tutaj widzimy, że ta wspólnota żyje troszkę po swojemu. Ma swoje zwyczaje, swoje praktyki. Jak to bywa w takich wspólnotach peryferyjnych? Popatrzmy ten epizod z anonimową, niewiadomego, pochodzenia niewolnicą, która jest medium, znajduje się pod wpływem złego ducha, ale ten czyni ją zdolną do praktyk dywinacyjnych, czyli wróżebnych. To jest spotkanie przedstawione w takiej formie, dosyć ambiwalentnej. Paweł tę dziewczynę egzorcyzmuje, ale ona, zanim została poddana egzorcyzmowi, mówi o tożsamości, o charakterze misji ewangelizatorów. Pamiętamy, zwłaszcza w Ewangelii Marka jest to postawione tak bardzo drastycznie i to na samym początku, że pierwszymi wyznającymi wiarę w bóstwo Jezusa są złe duchy, którym Jezus zabrania mówić. i egzorcyzmuje. Początek tej nowej działalności podjętej przez Pawła i jego ekipę misyjną jest taki sam jak początek publicznej działalności Jezusa. Natomiast popatrzmy, co ta niewolnica mówi o, o misji Pawła i jego kompanów. Głoszą drogę zbawienia. Warto zapamiętać te słowa, ponieważ e, bardzo podobnymi słowami ten szesnasty rozdział się kończy. Ktoś składa bardzo podobne wyznanie, ale już nie pod wpływem złego ducha, którego to ducha trzeba przepędzić, ale pod wpływem tego, co się dzieje dzięki Pawłowi i innym członkom ekipy. Ale zauważmy, że ci inni nie odgrywają jakiejś większej roli. Barnaba i Paweł Występują rzeczywiście jako dwaj ludzie działający obok siebie. Natomiast tutaj Paweł i tło. Tak samo jak na początku dziejów był Piotr i tło. Nawet jak występował Piotr z Janem, to albo mówił Piotr, albo mówili dwaj naraz. Ale tak, żeby Jan miał coś od siebie do powiedzenia, to niekoniecznie. I tutaj Paweł jest takim frontmenem, a inni za jego pleców i niezbyt dużo mówią. Historia z niewolnicą ma swoje e, dalsze konsekwencje. W związku z tym, że Paweł przez egzorcyzm naruszył e, interes właścicieli e, tej e, niewolnicy. Mamy tę liczbę mnogą. Takie rzeczy się zdarzały i to całkiem często, że niewolnik, zwłaszcza jeżeli był przedmiotem postępowania spadkowego, był dzielony między różnych spadkobierców. Na zasadzie takiej, że tyle dni pracuje u tego, tyle dni pracuje u tego, tyle dni pracuje u tego. Taki niewolnik, który miał kilku panów, to miał generalnie ciężki żywot. Ponieważ każdy z tych panów chciał go wyeksploatować jak najskrupulatniej zachował się taki kontrakt wynajmu niewolnicy w Egipcie, gdzie jest mowa o tym, że ktoś wynajmuje od właściciela niewolnicę, żeby wykonywała jakieś tam prace domowe, ale właściciel zastrzega, że ta niewolnica ma wracać na noc do domu, bo będzie chleb piekła. Więc to, to naprawdę kodeks pracy nie... Nie funkcjonował za dobrze wtedy. Widzimy, że ta historia z niewolnicą ma swoje konsekwencje prawne. To, co widzimy tutaj, to jest tak zwane więzienie we Filippi, Miejsce, które się dzisiaj pokazuje pobożnym pielgrzymom. Coś trzeba pokazać. E, więc e, w tymże więzieniu e, miałby skończyć Paweł e, właśnie z powodu e, owej e, niewolnicy. Paweł i Sylas nie widzimy, nie widzimy Tymoteusza. Natomiast na co powołują się owi właściciele niewolnicy. Kogo widzą w Pawle i Sylasie? Żydów. Wprowadzających obyczaje niezgodne z rzymską tradycją. I jeżeli poczytamy teksty od historycznych po satyryczne, z epoki, z pierwszego wieku po Chrystusie, łacińskie głównie, mówiące o Żydach, to czego się dowiemy? Że Żydzi wywierają destruktywny wpływ na rzymską tradycję, bo wprowadzają jakieś dziwaczne wschodnie obyczaje, którym wielu durniów ulega. Na przykład lenistwo raz na siedem dni. Nic nie robić na, przez jeden dzień na siedem, niewyobrażalne. Jakieś palenie świeczek, lampek w wieczór poprzedzający ten dzień lenistwa. No i jeszcze jedna rzecz, ale nie wiem, czy można przy kobietach. No co oni robią z no jakiego obrzezanie. Nie, to, to jest w ogóle, jak można okaleczać człowieka. Te obyczaje wprowadzane przez Żydów były tępione przez obrońców rzymskiej tradycji. Ale zobaczmy, kto występuje jako obrońcy rzymskiej tradycji? Mieszkańcy macedońskiego miasta Filipi. którzy nie są macedończykami, ale czują się dziedzicami rzymskiej tradycji i religii. Ewidentnie to postępowanie znajduje, to, to oskarżenie zostaje potraktowane serio i więźniom zostaje wymierzona kara, która wprowadza następny element. Uwolnienie Piotra i Sylasa z więzienia. I znowu... E, ...Pawła, przepraszam, ale zaraz się wyjaśni, dlaczego mi się ten Piotr przypętał. E, pamiętacie Państwo, na początku mówiliśmy o 12 rozdziale. No właśnie, Piotr też zostaje cudownie uwolniony z więzienia. Pamiętamy jak, przychodzi anioł, bierze go za hachoł i wyprowadza na wolność. I on wychodzi i wraca do braci, którzy drżąc o jego los, czy przypadkiem nie zostanie potraktowany przez Heroda jak Jakub, modlą się za niego. Po uwolnienie Piotra z więzienia jest obliczone na to, żeby pokazać jak Bóg się troszczy o swój Kościół, że nie pozbawi go głowy. Uwolnienie Pawła i Sylasa, też cudowne, ale nie jest nastawione na e, wzmocnienie już istniejącej wspólnoty. Jest to uwolnienie, które ma cel rozszerzania Kościoła, ma cel ewangelizacyjny. Piotr chociażby nie chciał wyjść z tego więzienia, to zostaje przynaglony przez, przez anioła, wręcz wyciągnięty na zewnątrz. Przy uwolnieniu Pawła i Sylasa nie ma anioła. Trzęsienie ziemi powoduje... Że puszczają rygle, tak? Że drzwi się otwierają. I co robi Paweł? Zostaje w więzieniu. Bo nie jest ważne, żeby on się urwał z Ansla. Ważne jest to, że zostając w więzieniu, nawróci dowódcę. Yy, straży więziennej, nawróci oficera. I w ten sposób przez to, że mógł uciec, a nie uciekł, doprowadza tego czeka do wiary. Dlaczego? Bo ratuje mu życie. Ucieczka więźniów Skończyłaby się dlatego dowódcy straży więziennej honorowym sam, samobójstwem. Bo nie czekałby przecież, aż go za, zaciukają. Jest w y, satyrikonie Petroniusza taki żołnierz, który pilnuje ukrzyżowanych, ale przy okazji poznaje taką dosyć atrakcyjną wdówkę i tak się nią zajmuje, że rodzice jednego z tych ukrzyżowanych wykradają ciało i on mówi, no to teraz dla mnie nie ma wyjścia. Muszę się zabić. Sprawiłem honor. Po mnie. Na szczęście wdówka była przytomna. Wyciągnęła męża z trumny i go ukrzyżowała. Sztuki się zgadzały. Żołnierz ocalał, tak? Tak. E ale wyjście byłoby takie i widzimy, że e, strażnik zerwał się ze snu, dobył miecza i chciał się zabić. I to, co, go, co ratuje mu życie, to jest to, że Paweł nie korzysta z wolności, jaką cudownie odzyskał, bo gdyby uciekł, to by pomógł sobie. A jak został, to doprowadził do wiary poganina, który któremu jak wytłumaczyć, że Bóg jest miłością, że Bóg jest jeden? Nie, trzeba go przekonać w taki sposób, który do niego dotrze. Po prostu Paweł uratował mu życie, więc on z wdzięczności będzie się tego Pawła trzymał. Przyjmie od niego to, co Paweł mu przekaże jako, jako prawdę, którą głosi i za którą znalazł się w więzieniu w końcu. A więc widzimy, to jest, to jest już zupełnie nowa misja. I co ten, co ten oficer mówi? Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Zwracam Państwa uwagę na to, co, co mówiła ta niewolnica. Że to są ludzie, którzy przyszli pokazać drogę zbawienia. I ten rzymski oficer to zrozumiał. Ocalili go, więc pyta ich, co zrobić, żeby się ocalić. To są głosiciele drogi zbawienia. Tylko, że on już nie wie tego od złych duchów. On to wie dzięki świadectwu, jakie dał Paweł, traktując wyżej bezpieczeństwo tego, Strażnika niż swoją własną wolność. To jest już nowa misja, nowy sposób głoszenia dobrej nowiny, bo zaczął się nowy świat, w którym dobra nowina ma być głoszona. I w... to jest jakby ta pozytywna część drugiej podróży misyjnej. Nie wszędzie będzie tak słodko. Nie wszędzie pójdzie tak łatwo. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia, kiedy Pan Bóg zdarzy. A gdybyśmy się nie spotkali przed świętami, to życzę, żeby były piękne, pełne światła zmartwychwstania.